Listopad 1918 roku. Granica między odrodzoną Polską a Rosją Sowiecką nie istnieje. Jaka ma być? Bolszewicy zawierają tajne porozumienie z Niemcami o zajmowaniu przez Armię Czerwoną terenów okupacji niemieckiej armii Oberost. 16 listopada 1918 roku powstaje Armia Zachodnia, która w grudniu przejmuje z rąk niemieckich Mińsk, zaś w styczniu 1919 roku Wilno. Wojska polskie i sowieckie starły się dopiero 14 lutego 1919 roku w miejscowościach Mosty i Bereza Kartuska, które to miasta zdobyli Polacy. W ten sposób rozpoczęła się niewypowiedziana wojna polsko-bolszewicka. Jej finał miał miejsce 18 marca 1921 roku w Rydze, gdzie został podpisany traktat pokojowy, który wytyczył granicę polsko-radziecką. Czy Kresy Wschodnie musiały płonąć i dlaczego tak długo? Historia Żywa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 Według Jana Bożenckiego, polsko-kanadyjskiego historyka, to właśnie atak wojsk bolszewickich na Wilno 4 stycznia 1919 roku powinien być uważany za początek wojny polsko-bolszewickiej. Ale już 1 listopada 1918 roku Ukraińcy opanowali bez przeszkód. Całą prawie Galicję Wschodnią. Silniejszy opór napotkali we Lwowie, gdzie zostali powstrzymani. Na odsiecz walczącemu Lwowowi pospieszyli mieszkańcy Polski. Czy wojna polsko-ukraińska stanowiła pana zdaniem wstęp do polskiej polityki wschodniej i tej późniejszej wojny polsko-bolszewickiej? Sądzę, że wojna polsko-ukraińska była bardzo niechcianym przez stronę polską i przecież nie przez nią zainicjowanym konfliktem, który w istocie no, zniweczył wiele planów, nadziei, marzeń związanych z budowaniem tej wyśnionej Rzeczpospolitej Niepodległej, do której z takimi właśnie nadziejami przygotowywali się Polacy przez te ostatnie miesiące I Wojny Światowej, widząc jak się przybliża szansa na realizację tych marzeń. Okazało się, że te marzenia zderzają się z marzeniami Narodów, które także uznawają się za uprawnionych do spuścizny po Rzeczpospolitej, ale chciały ją zagospodarować po swojemu. To narody przede wszystkim ukraiński i litewski, a także troszkę mniej zaawansowany w tworzeniu swoich koncepcji niepodległości naród białoruski. I to właśnie od starcia z Ukraińcami zaczęła się ta tragedia Rzeczpospolitej, bo to nie była optymistyczna historia, ale była to tragedia konfliktu na którym korzystali inni. Ukraińscy nacjonaliści wspomagani przez państwo austriackie postawiło właśnie na Ukraińców, chcąc osłabić polskie dążenia niepodległościowe. A poza tym pamiętajmy, że Austriacy już w pokoju brzeskim zawartym z Ukraińską Republiką Ludową, tą naddnieprzańską w Kijowie w lutym 1918 roku obiecali w tajnym porozumieniu Ukraińcom znad Dniepru, że przekażą im po zakończeniu wojny także Galicję Wschodnią, o czym Polacy nie byli poinformowani. I to właśnie wsparcie austriackie i determinacja bardzo zmotywowanych nacjonalistycznie oddziałów ukraińskich sprawiło, że Polacy zostali bardzo zaskoczeni 1 listopada 18 roku. Tym atakiem w Lwowie i to spowodowało także, że nadzieja na wspólne wystąpienie, na wspólną walkę wszystkich sił współtworzących Rzeczpospolitą, tę historyczną Rzeczpospolitą przeciwko zagrożeniu bolszewickiemu i byśmy mogli stanowić sami o sobie, te nadzieje zaczęły się rozbijać o konflikty wewnątrz Rzeczpospolitej. W koncepcjach realizowania polskiej polityki wschodniej dominowały dwa poglądy. Dlaczego inną wizję miał Józef Piłsudski, a inną Roman Dmowski? Koncepcja, o której mówiłem przed chwilą, ta koncepcja odbudowania w jakiejś zmodernizowanej oczywiście formie wspólnoty Rzeczpospolitej przedrozbiorowej, obejmującej właściwie nie tylko ziemie etnograficznie polskie, ale niemal całość ziem etnograficznych ukraińskich, białoruskich i litewskich, część łotewskich. Ta koncepcja była bliska Piłsudskiemu, który wyrastał w dworku majętnym nawet przed powstaniem styczniowym dworze ziemiańskim na Litwie, w typowej rodzinie szlacheckiej i marzył wychowany w tej atmosferze w tradycji powstania styczniowego, które było ostatnim powstaniem właśnie Rzeczpospolitej, bo brali w nim udział i litewscy chłopi i ukraińscy, że może tę wspólnotę narodów gotowych do samodzielnego decydowania o swojej przyszłości uda się uzgodnić w ramach szerszej federacyjnej struktury Rzeczpospolitej. Piłsudski sam nie był jakimś yy, ślepym idealistą Chciał swoje plany realizować przede wszystkim przy pomocy siły, ale żeby ta siła była skuteczna, potrzebna była właśnie realna współpraca. Kilku ośrodków narodowych, a nie tylko narzucanie woli przez jeden, Polski, pozostałym ośrodkom. Roman Dmowski wychodził z innego założenia. Wychowany na przedmieściach Warszawy w surowej Szkole Życia bardzo brutalnie modernizującego się końca XIX wieku na peryferiach europejskiej nowoczesności, Dmowski był owładnięty jedną myślą. Modernizacji Polski rozumianej właśnie jako okrzepnięcie polskiego projektu narodowego w zupełnie nowych warunkach. Warunkach walki o byt, walki wszystkich ze wszystkimi. Warunkach, które określiły zresztą także studia Dmowskiego. Studia miał doktorat z biologii. A w biologii w owym czasie dominowała szkoła Darwina, przenoszona także w sposób uproszczony na stosunki społeczne. Ważne, kto wytrwa w tej walce o byt, a więc zahartować Polaków, by podporządkowali sobie słabszych i odparli zakusy silniejszych. Ta idea przetworzenia polskiego projektu narodowego na nowoczesny nacjonalizm, Jednoznacznie kierowała myśl Mowskiego przeciwko ruchom narodowym ukraińskiemu, litewskiemu. Nie chciał z nimi żadnych form porozumienia, chciał je podporządkować dominującej sile polskiej w takim zakresie, w jakim uważał to za realne. Więc nie cała Ukraina, nie cała Litwa, ale tyle ile można spolonizować, podporządkować polskiej kulturze, polskiej sile ekonomicznej. To były dwie rzeczywiście zupełnie różne wizje, które będą przeplatały się ze sobą i wadziły się ze sobą przez ten decydujący okres kształtowania polskich granic 18-21, ale także przez cały okres II Rzeczpospolitej, która będzie takim, jeżeli można zaryzykować twierdzenie, kompromisem między tymi dwoma projektami. że tak historia Małdycji historia żywa jest profesor Andrzej Nowak. Pierwszy program Polskiego Radia. W ciągu 1919 roku w wojnie polsko-rosyjskiej większe sukcesy militarne osiągali Polacy czy walczyli o federacyjną, czyli Piłsudczykowską politykę wschodnią czy Romana Dmowskiego tą inkorporacyjną. Wziąć ile się da. Przede wszystkim przypomnijmy, że wojna była jednak polsko-sowiecka. Nie dla każdego jej uczestnika polskiego była wojną polsko-rosyjską. Pamiętajmy także, że w tej wojnie z najeźdźcą sowieckim Brali udział po stronie polskiej także przedstawiciele tzw. trzeciej Rosji, to znaczy ci, którzy nie godzili się z bolszewizacją swojego kraju, którzy chcieli zwalczać bolszewików za wszelką cenę i gotowi byli sprzymierzyć się nawet z Polską w tej walce. I tacy Rosjanie byli po naszej stronie. Przede wszystkim Borys Sawinkow, lider tej tak trzeciej Rosji, który zdołał pod swoim patronatem politycznym skupić kilkanaście tysięcy Rosjan, którzy uformują dopiero na progu jesieni 20 roku, co prawda, siłę zbrojną, która była gotowa walczyć po stronie polskiej przeciwko bolszewikom. Wracając jednakże do pani pytania. Odpowiedź nie jest skomplikowana. Polacy walczyli o niepodległość. Walczyli dlatego, że Polska została zaatakowana. Kiedy bolszewicy, tak jak pani wspomniała, zajęli Wilno. Uformowała się już wtedy, tam w mieście, w którym dominowali Polacy i Żydzi. Nad całą resztą ludności, nad Rosjanami, którzy byli na trzecim miejscu, nad Białorusinami i Litwinami. Bardzo niewielkich mniejszości już w tym mieście. Polska Samoobrona, bo tak się ta formacja nazwała sama, stawiła jako pierwsza opór na jeźdźcom bolszewickim w przekonaniu, że broni po prostu miasta, w którego większość mieszkańców chce, żeby to miasto pozostało polskie. Drugi aspekt tej wojny wiązał się z doświadczeniem pogromu dworów przez pobudzanych przez bolszewizm chłopów białoruskich, ukraińskich, rosyjskich. Ta wieść o porzodze, przypomnijmy tytuł słynnej powieści, relacji Zofii Kosak kszczuckiej która opisywała straszne doświadczenie pogromu polskich dworów. Ta wieść oczywiście także przypominała o pewnej wielowiekowej raczej pracy kulturowej polskiej na ziemiach, które my nazywamy Kresami. Pracy, która została zniszczona, zagrożona przez bolszewicki Czerwony Potop i to także pobudzało do odruchu obrony by ten potop nie zalał następnych obszarów, by nie wszedł na ziemię już czysto etnicznie polskie. I tak właśnie zaczyna się ten następny etap walki w lutym 19 roku, o którym wspomniała pani Front Zachodni Armii Czerwonej, uformowany po to przecież przez Lenina i Trockiego, żeby zająć Polskę i iść dalej do Berlina, do Niemiec, połączyć siły bolszewików, Rosyjskich z bolszewikami niemieckimi. W Niemczech była już rewolucja komunistyczna. Rzeczywiście siły prokomunistyczne były całkiem spore. Lenin po styczniu 19 roku, kiedy zginęła Róża Luksemburg, ideowa i polityczna przywódczyni komunistów niemieckich, wierzył, że uda się przy pomocy Armii Czerwonej, która przejdzie przez trupa Białej Polski uda się dotrzeć do Berlina i na nowo pobudzić te siły rewolucyjne, które tam drzemią. Zresztą pamiętajmy, rewolucja w Niemczech sięgała daleko, doszło do przewrotu komunistycznego w Bawarii, w Monachium. Zanim tam, cztery lata później, pojawi się Adolf Hitler, w XIX roku na chwilę władzę w Bawarii zdobyli komuniści. Polacy pod przywództwem wojskowym Piłsudskiego, przy wsparciu politycznym Paderewskiego i Dmowskiego w Wersalu, przy Pracy ideowej i organizacyjnej, którą wykonywali Ludowcy z Witosem na czele wśród polskiego chłopstwa. Polacy razem, niezależnie od sporów jakie między tymi wybitnymi politykami powstawały, razem pracowali, żeby nie zrealizował się scenariusz dla Polski najgorszy, to znaczy zalanie Polski przez tę rewolucję ze wschodu i przekształcenie Polski w korytarz prowadzący od Moskwy do Berlina. Korytarz rewolucji, która zajmuje całą Europę stopniowo. I ten wysiłek okaże się skuteczny. Polski wysiłek. W Europie środkowo-wschodniej wrzało. W Rosji toczyła się wojna domowa. Ciekawa jest sytuacja, w której w momencie sukcesów ofensywy białych generała Antona Denikina w lipcu 1919 roku Julian Marchlewski, polski komunista, równocześnie członek partii bolszewickiej podjął próbę kontaktu z władzami w Warszawie. Tajny pakt piłsudski bolszewicy. Rzeczywiście takie rozmowy zostały nawiązane. Przypomnijmy, była to już zupełnie inna sytuacja niż w lutym tego roku, a ta odmiana wynikała właśnie ze wspomnianego przez panią rozwinięcia bardzo wojny domowej w samej Rosji. Biali odnieśli między lutym a lipcem 19 roku szereg sukcesów. Najpierw admirał Kołczak z Syberii ruszył na zachód, potem na południu wspomniany przez panią ośrodek Antona Denikina zaczął. Przeć na północ w stronę Moskwy A wokół Piotrogrodu ulokowały się niewielkie Ale strategicznie ważne też siły Generała Judenicza Te trzy ośrodki Białej Rosji Stworzyły istotne zagrożenie dla władzy bolszewickiej I to razem sprawiło, że z punktu widzenia Lenina Szturm na zachód przez trupa Białej Polski Przestał być oczywiście tylko chwilowo aktualny Lenin i Trocki musieli skupić swoje wysiłki Na zwalczaniu najpierw tych trzech ośrodków Białej Rosji Dlatego Polska mogła stosunkowo łatwo odeprzeć już po lutym XIX roku. A przypomnijmy wtedy, Armia Czerwona miała już w swoich taborach pierwszy komunistyczny rząd dla Polski. Izwiestia Gazeta Rządowa Bolszewików ogłosiła, kto będzie kierował bolszewicką Polską. Przypomnijmy kto. To są nazwiska, których nie warto pamiętać. Na szczęście one do historii nie weszły. Szmul, Łazowert, Bobiński, a nie pamiętamy ich dlatego, że ten pierwszy sowiecki rząd dla Polski został sromotnie wycofany w taborach Armii Czerwonej, które musiały uchodzić z powrotem na wschód, odparte przez Wojsko Polskie w marcu, w kwietniu 19 roku. A w dodatku Armia Czerwona musiała się zająć, jak już wspomniałem, innymi zadaniami. I w takim właśnie kontekście, kiedy polskie wojsko idzie na wschód, przypomnijmy, na początku sierpnia wojsko polskie dochodzi do Mińska Białoruskiego, czyli do stolicy dzisiejszej Białorusi. Zajęty jest Wołyń, udało się już odeprzeć ofensywę Zachodnioukraińskiej Republiki w Galicji Wschodniej, a więc jakby sytuacja stabilizuje się na wschodzie w sposób korzystny dla Polaków. I wtedy pojawia się problem z punktu widzenia Moskwy bardzo palący. Lenin, przywództwo bolszewickie jest bardzo zainteresowane, żeby można było troszkę chociaż sił odciągnąć z frontu przeciwpolskiego i uderzyć na Denikina. I to oczywiście Lenin z Trockim, Stalinem i Kamieniewem, bo czteroosobowe było wtedy biuro polityczne, Zdecydowali o tym, że takie rozmowy tajne zostały nawiązane, że Marchlewski w roli poufnego delegata Moskwy został wysłany do Białowieży, potem do Mikaszewicz, gdzie spotkał się z wysłannikami polskimi. Formalną podstawą do tych rozmów była kwestia wymiany jeńców ale nieformalnie chodziło właśnie o wybadanie możliwości przerwania chwilowego działań wojennych. Piłsudski wysłał jako swojego nieoficjalnego delegata porucznika, a potem kapitana Ignacego Bernera. I to dzięki zapiskom Bernera, które przechowywane są dzisiaj niestety w zrabowanym przez Armię Czerwoną w 1939 roku za sobie polskich archiwaliów przedwojennych w Moskwie, Dzięki zapiskom Bernera możemy poznać przebieg tych rozmów. Otóż pierwsza faza w lipcu nie doprowadziła w istocie do niczego. Nie doszło do zupełnego przerwania działań wojennych. Natomiast w październiku te rozmowy wznowione, w 19 roku, kiedy Denikin był u szczytu powodzenia swojej ofensywy liczył, że dojdzie do Moskwy, Piłsudski postawił przez swojego wysłannika jasne warunki. Musicie w Moskwie uznać niepodległość Ukrainy, Ukraina oczywiście niekomunistyczna, Ukraina Petlury, sojusznika Piłsudskiego. I pozostałe kwestie dotyczyły Polski, a więc przede wszystkim nieprowadzenie propagandy komunistycznej w wojsku polskim i odpowiednie granice bezpieczeństwa dla Polski w przyszłości utrzymane. Strona sowiecka, Lenin, jednoznacznie odrzucili, zwłaszcza ten pierwszy punkt. Lenin powiedział jasno, że żaden gospodarz Kremla nie może odpowiedzialnie zrezygnować z Ukrainy, a więc nie będzie żadnej Trwałej ugody z Polakami. I na tym właściwie rozmowy się skończyły. Skutek samego prowadzenia tych rozmów, warto to dodać, 40 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej mogło odejść z frontu przeciw polskiego i zostać wykorzystanymi na froncie przeciw Denikitowi. Niektórzy, najpierw sami uczestnicy tej walki, generał Anton Denikin, potem sławiący jego imię Aleksander Sołżenicyn, wystawili Polsce rachunek krzyw, twierdząc, że to przez Polskę biali przegrali, a czerwoni zwyciężyli. No właśnie to tak wygląda, że Lenin zawdzięcza Piłsudskiemu ratowanie bolszewickiej Rosji, bo jak rozumiem Piłsudski nie obiecał bolszewikom, że nie będzie ofensywy, ale jednak jej nie było. Tak, i właśnie w tej sprawie chciałem przytoczyć jednak argumenty, które całkowicie rozbijają twierdzenie, którą w sposób zupełnie nieodpowiedzialny podejmują niektórzy publicyści w Polsce także. Otóż przypomnijmy, bolszewicy mieli wtedy około 3 miliony 560 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej. Żołnierzy Białej Rosji było około 570 tysięcy a więc 3,5 do pół miliona. Czy w tej sytuacji przesunięcie 40 tysięcy żołnierzy z frontu przeciwpolskiego miało charakter kropli, która mogła przeważyć szale? Bolszewicy mieli ogromną, miażdżącą przewagę w scentralizowaniu działania nad rozproszonymi i bez porównania słabszymi białymi. Idziem z po zwycięstwo, po zwycięstwo młodych strzelców rój. Młodych strzelców, Hej, hej, komendancie, miły wotu mój. Hej, hej, komendancie, miły mój. Druga kwestia jest taka, że Piłsudski wiedział, że w tym momencie Polacy mają około 800 tysięcy żołnierzy, z czego prawie 80% to byli żołnierze kompletnie nieprzeszkoleni, żołnierze bez żadnego doświadczenia. Armia Polska tworzyła się dopiero. I Piłsudski jasno stawiał tę sprawę. Czy możemy rzucić te masy nieprzeszkolonego żołnierza na Moskwę, tak jak chciał Denikin, bez żadnej umowy politycznej z Denikinem, który niczego nie obiecywał, tylko chciał, żeby Polacy zawieszali dwugłowego orła? Nie na terenach wyzwalanych od bolszewików, ale w Lwowie i w Wilnie. Mieli przywrócić w Wilnie władzę carską, a Lwów mieli przekazać Rosji. Polacy powinni zatrzymać się na linii bugu. No, oczywiście żadna partia polityczna w Polsce nie mogła zgodzić się z tego rodzaju sugestią. No właśnie, a jaki był stosunek białych do niepodległości Polski? Godzili się, zgodnie z deklaracją rządu tymczasowego i obietnicami jeszcze carskimi, na coś w rodzaju maleńkiej, autonomicznej Polski przy Rosji, sojuszem wojskowym z Rosją. Taka sytuacja z okresu Układu Warszawskiego z drugiej połowy XX wieku, ale niezależnie od tej różnicy, na którą wszyscy krytycy negocjacji wysłannika Piłsudskiego z wysłannikiem Lenina, latem i wczesną jesienią 19 roku zwracają uwagę. Niezależnie od tego powtarzam główny argument, w moim przekonaniu rozstrzygający. Bolszewicy mieli nad białymi miażdżącą przewagę. 7 do 1. I w tej sytuacji negocjacje z Piłsudskim, bo do układu nie doszło, miały charakter tylko dodatkowego zabezpieczenia dla bolszewików ewentualnej wygranej nad białymi. Ani też Piłsudski jako stratek, jako dowódca nie mógł się godzić na to, żeby rzucać setki tysięcy młodego rekruta polskiego w ogromne niezmierzone przestrzenie rosyjskie w kierunku na Moskwę, której nie udało się, przypomnijmy, utrzymać ani Napoleonowi, ani Karolowi XII, największym zdobywcom w historii nowożytnej Europy. Piłsudski był tego świadom, że Rosję można pokonać tylko na jej peryferiach, a nie w centrum, nie w Moskwie. Radio. Krytycy Józefa Piłsudskiego z obozu Białej Rosji zarzucali mu, że traktował bolszewików jako mniejsze zło niż białych. Sądzę, że Piłsudski rzeczywiście nie docenił bolszewików, bo wyrażał się o nich w sposób bardzo lekceważący w końcu XIX roku, oczywiście z Brytyjczykami i Francuzami, żeby przekonać ich do poparcia Polski w tej zbliżającej się, jak wiedział, nieuchronnie konfrontacji w XX roku z Rosją bolszewicką. Ale rzeczywiście świadectwem już bezpośrednim pewnego lekceważenia jest poprowadzenie w szczegółach operacyjnych ofensywy na Kijów w 20 roku, w kwietniu. Piłsudski zakładał, że uda się przecież stosunkowo szczupłymi siłami, jakimi Polska dysponowała, rzucić Rosję sowiecką na kolana. To, co zawiodło, to... Przede wszystkim nadzieja na masowe wsparcie ze strony Ukraińców dla sojuszu polsko-ukraińskiego, dla wspólnej walki przeciwko bolszewikom. Ukraińcy byli już bardzo zmęczeni ciągłą wojną, zmieniającymi się okupacjami, a także w dużej masie podatni na hasła bolszewickie. O tym też nie zapominajmy. Natomiast Piłsudski... Wierzył, że te siły polskie, które zostaną użyte w owej operacji wystarczą, żeby pokonać Armię Czerwoną na Ukrainie i jednocześnie utrzymać front na Białorusi, defensywny front przed ewentualnym uderzeniem Armii Czerwonej. Właściwie Piłsudski wiedział, że to uderzenie tam nastąpi dzięki radiowywiadowi i dzięki innym metodom wywiadowczym, znał przygotowania sowieckie do ataku na Polskę w dwudziestym roku? Właśnie. We wrześniu 1919 roku kody szyfrowe zarówno Armii Ochotniczej generała Denikina, jak i te kody, przede wszystkim szyfrowe Armii Czerwonej, zostały złamane przez polski wywiad radiowy pod kierownictwem porucznika Jana Kowalewskiego i to miało rozstrzygające znaczenie dla podejmowania wielu decyzji przez naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego. O tym mówi znakomita monografia profesora Grzegorza Nowika. Istotnie warto wprowadzić do naszego rozumienia dynamiki wydarzeń wojny w XIX i 20 roku, ale absolutnie nie uznawałbym ich za rozstrzygający czynnik w zwycięstwie ostatecznie polskim. Polska w tej konfrontacji wygrała, dlatego że nie musiała walczyć o obcą sprawę, a sprawa białych generałów, wrócę jeszcze do tej kwestii, o której mówiliśmy, byłaby sprawą obcą. Nie chcieli tego ani socjaliści, ani partie chłopskie, ani nawet narodowa demokracja. I przypomnijmy i to, że Polska ustami premiera Paderewskiego 15 października, czyli w momencie no, szczytowego nasilenia tych nacisków Denikina, idźmy razem na Lenina, na Moskwę ze mną, kiedy jednocześnie trwały te poufne rozmowy wysłannika Piłsudskiego z wysłannikami Lenina, ten moment szczególny, 15 października 19 roku, to była chwila, kiedy premier Paderewski zapytał oficjalnie Radę Najwyższą Ententy, czyli zwycięskich mocarstw zachodnich, o to czy są w stanie wyposażyć półmilionową armię polską, która by ruszyła na Moskwę, czy poparłyby politycznie ten projekt. I odpowiedź na pytanie premiera Paderewskiego była jednoznaczna, gwałtowna, negatywna. Absolutnie nie. Nie wolno wam iść Polacy na Moskwę, bo tylko pobudzicie nacjonalizm rosyjski, tylko przyspieszycie zwycięstwo bolszewików nad Denikinem. A poza tym wy Polacy to i tak nic nie potraficie. Generalnie takie nastawienie polityków zachodnich zwyciężyło, a więc nie otrzymacie żadnego poparcia z naszej strony, czyli ze strony Francji, Wielkiej Brytanii do tego rodzaju przedsięwzięcia. Tę kwestie także powinni wziąć pod uwagę ci wszyscy, którzy dzisiaj próbują wystawiać Piłsudskiemu rachunek za to, iż nie poparł wtedy Denikina. To miał iść przeciwko całemu światu, idąc na Moskwę. Przecież całość zaopatrzenia Armii Polskiej w sprzęt, w naboje pochodziła wtedy z zapasów zachodnich. A więc sugerowanie, że Polska miała wtedy jakiś wybór wsparcia Denikina jest po prostu nieodpowiedzialną publicystyczną brednią. Natomiast wracając do... Pani pytania o rolę radiowywiadu. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że Polska wygrała wojnę w dwudziestym roku, dlatego że Polacy byli zdeterminowani, by walczyć. I w XIX i dwudziestym roku sprawdzianem tej siły polskości nie był radiowywiad, sprawdzianem była ilość dezercji z Wojska Polskiego. Była ona na tyle mała, niska w porównaniu z masową dezercją z oddziałów ukraińskich, zniknięciem, jeżeli można tak powiedzieć, armii rosyjskiej w 17 roku, która rozpełzła się do domów i poszerzyła szeregi rewolucjonistów, bolszewików. Polska armia zachowała sprawność bojową, nie uległa potrzeptom walki klasowej i ponad milion rekrutów, którzy przeszli przez nią w 1920 roku, dała dowód jednego, że Polska... Jako naród była tworem rzeczywistym, była tworem okrzepłym na tyle, iż nie udało się go rozbić. Polskość, patriotyzm są wartościami na tyle silnymi, że warto ryzykować nawet własne życie w ich obronie. I to właśnie ta determinacja zwyciężyła w roku 20. Nie sam Piłsudski, nie geniusz wodza tylko, nie, nie tylko kryptolodzy, pomoc zachodu, żaden generał Weygand, jak twierdziła część nieprzychylnych z kolei Piłsudskiemu kół narodowo-demokratycznych, wygrał dla nas y, wojnę w dwudziestym roku, ale determinacja setek tysięcy młodych Polaków, którzy Zdecydowali się bronić do końca, do ostatniej kropli krwi swojej ojczyzny i oni wygrali. Bo każda Rosja była wrogiem Polski. Czy biała, czy czerwona? Czy, czy każda Rosja? To jest pytanie rzeczywiście bardzo ważne, które wtedy sobie wiele osób zadawało, bo tak jak już wspomniałem... Obok tej pierwszej Rosji, czyli carskiej, która nie chciała się pogodzić z niczym innym niż tylko z maleńkim aneksem autonomicznym gdzieś na terenie dawnej kongresówki. I obok Rosji czerwonej, znacznie gorszej od tej białej Rosji, zaczęła kiełkować w roku 18, 19, 20 idea tak zwanej trzeciej Rosji. Reprezentowana, jak już wspomniałem, przez Borysa Sawinkowa byłego terrorystę z grupy socjalistów, rewolucjonistów, który postawił na zieloną Rosję, czyli na chłopów rosyjskich. Wierzył, że uda mu się pobudzić chłopów do walki zarówno z tą tradycyjną Rosją carską, która na pewno nie była domem wygodnym dla każdego mieszkańca. A tym bardziej w walce z Rosją bolszewicką, totalitarną, nową Rosją, Sawinkow liczył, że ta właśnie zielona Rosja, chłopska, pogodzona z nierosyjskimi narodami imperium, dająca im wolność, przynajmniej prawo urządzenia się w federacji dla takich krajów jak Ukraina, Białoruś, Gruzja, Sawinkow był gotów dać największą wolność wraz z prawem do oderwania się od tego rdzenia Imperium Rosyjskiego, że taka nowa Rosja będzie szczęśliwsza dla samych Rosjan i Piłsudski podjął te rozmowy, rozmawiał w styczniu 20 roku z Sawinkowem, pozwolił mu tworzyć komitet polityczny, pozwolił wreszcie tworzyć tak zwaną trzecią armię rosyjską w Polsce i z tego punktu widzenia wydaje mi się, że teza, iż każda Rosja była wrogiem Polski, nie jest do utrzymania w roku dwudziestym. Byli Rosjanie, którzy widzieli to inaczej, byli Polacy, którzy widzieli to inaczej. Przypomnijmy, że w kręgu największych entuzjastów zgody z trzecią Rosją, porozumienia z nią, byli po stronie polskiej z postaci znanych Józef Czapski, wielki polski malarz, później kapitan armii Andersa, który będzie odpowiedzialny za poszukiwanie zaginionych oficerów, tych, którzy jak się okazało zostali zastrzeleni w Katyniu. To jest także zapomniany, ale ciekawy, wart rozważenia, aspekt historii dwudziestego roku. Taki cień, może słaby, ale cień nadziei na to, że nie z każdą Rosją musimy być skłóceni. Choć ta trzecia Rosja nie wygrała wtedy i nie wygrała wciąż dotąd. To tworzy jakąś nadzieję, że nie z każdą Rosją będziemy musieli być w stanie wiecznej wojny. Czy wojna polsko-bolszewicka mogła zakończyć się już w 1919 roku? Odwołuje się znów do tajnych rozmów Piłsudskiego z bolszewikami. Wtedy nie byłoby wojny w roku 1920, wojny wyniszczającej dla Polski, która odzyskała niepodległość po 123 latach. Taką tezę próbowali podtrzymywać komunistyczni historycy w Polsce, jeszcze w latach 80. miałem okazję w latach 90. już rozpisać taką ankietę wśród wielu znakomitych historyków dotyczącą tej kwestii, czy była możliwość kontynuowania tej wojny w dwudziestym roku. I właśnie ta część postkomunistycznej historiografii polskiej rzeczywiście tej tezy broniła. To była ostatnia ankieta, na którą odpowiedział Jerzy Giedroyć, redaktor kultury. To był sam początek 2000 roku i z tezą Giedroycia zgadzam się całkowicie, podobnie jak wielu innych historyków, którzy w tej ankiecie brali udział. Otóż teza ta brzmi tak. Bolszewicy mieli jasno określone plany i charakter swojego działania. Ich celem, niezmiennie najważniejszym, było nie tylko utrzymanie władzy w Moskwie ale było podbijanie kolejnych krajów dla ideologii komunistycznej. A kluczem do tego było przebicie się przez Polskę do Berlina, do siły niemieckiego ruchu robotniczego, do siły niemieckiego przemysłu. Dopiero połączenie sił Rosji i Niemiec mogło zagwarantować zwycięstwo rewolucji. Dlatego wojna przeciwko Polsce, podbicie Polski było absolutnym imperatywem dla bolszewików. I Piłsudski zdawał sobie z tego doskonale sprawę że żadna trwała ugoda z bolszewikami nie jest możliwa, że trzeba ich odeprzeć siłą tak daleko, jak się da. I dlatego pod koniec XIX roku Piłsudski, rozmawiając z bolszewikami przez swojego wysłannika, w istocie chciał tylko odsunąć moment konfrontacji z bolszewikami, wiedząc, że jest ona nieuchronna i licząc na to, że osłabną oni w starciu z Białą Rosją. Tu się przeliczył, bolszewicy nie osłabli tak bardzo w tej konfrontacji, wyszli z niej dość szybko, zwycięsko i w roku XX mogli użyć wszystkich swoich sił praktycznie przeciwko Polsce. Piłsudski do tego przygotowywał się, przygotował swoją armię i nie liczył ani przez moment na to, że bolszewicy zmienią swoją naturę, zmienią swoje cele polityczne. Nie zakładał, że... Wilk stanie się barankiem, tylko zakładał, że Wilk pozostanie wilkiem i w jego naturze będzie zagryzienie słabszych od siebie upatrzonych już od dawna ofiar, Polska miała być taką ofiarą. Już od stycznia 2020 roku kształtował się wielki plan bolszewickiej ofensywy niszczącej Polskę. Ten plan, który w szczegółach znalazłem w archiwum w Moskwie w 95 roku. Był następnie realizowany w kolejnych etapach, rozpisany na fronty, na armie, które miały uderzyć w początku maja 20 roku na Polskę i roznieść się na strzępy. Piłsudski o tym mniej więcej wiedział i dlatego, przygotował się do tej konfrontacji, chciał realizować w niej swój plan uderzenie na Ukrainę, zaskoczenie bolszewików tym manewrem. Ale to zaskoczenie dało Piłsudskiemu rzeczywiście kilka tygodni przewagi taktycznej. Natomiast no, nie zupełnie mogło uchylić siłę ciosu, jaki bolszewicy zadali przez Białoruś w kierunku Warszawy. Rozstrzygające będzie dopiero starcie nad Wisłą, starcie pod Warszawą, starcie, które wygrała Polska. Nie Piłsudski, nie Weigand